coming to get you, Barbara. Precious! Expecto Patronum! Look at me, Damien! You're a yay motherfucker. A It's Gonna be legend? Wait for it. It's a trap! Dairy! Legendary! Żarłok i skóra. Mando. Jerry. Szymas.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 Tak, witamy wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Cześć Mando, witam słuchaczy. Witam również, witam Ciebie Szymas i witam słuchaczy. Tak i właśnie witamy Was w specyficznym odcinku z wielu powodów. Po pierwsze jest to chyba naszej dwójki pierwszy duet od startu konglomeratu, no nie licząc tego pierwszego odcinka zbiorczego, to jest nasz pierwszy występ w duecie. Po drugie, to jest chyba ogólnie drugi duet w ramach całego konglomeratu, który nie poleciał nigdzie indziej, który jest docelowo nagrywany tylko na Konglo. Po trzecie, jest to pierwszy podcast z cyklu, który planujemy i to z cyklu, który poleci nie na przestrzeni jakiejś tam bardzo długiej kilku tygodni czy miesięcy, miesięcy czy, czy lat, lat. <głos> Dokładnie. Tylko jest to podcast, który zapoczątkuje prawdopodobnie dwa tygodnie z Harrym Potterem na konglomeracie podcastowym. Jest to takie nasze wprowadzenie do premiery książki Harry Potter i przeklęte dziecko, która ukaże się w Polsce pod koniec listopada. I chcielibyśmy wam krok po kroku, jak najkrócej, chociaż ten pierwszy odcinek pewnie będzie dość długi, jak najkrócej opowiedzieć o całej książkowej serii o Harrym Potterze. Dokładnie tak. Powody tak naprawdę, dla których się tutaj spotykamy, są dwa. Po pierwsze, chodzi właśnie o premierę książki Harry Potter i przeklęte dziecko, a więc książkowej wersji scenariusza sztuki teatralnej, który to scenariusz Jack Thorne napisał na podstawie historii J.K. Rowling. I ta książka, światową premierę ma już za sobą, bo do światowej premiery doszło 31 lipca tego roku a więc w dniu urodzin Harry'ego Pottera, ale premiera Polska jest jeszcze przed nami i przed wami, a dojdzie do niej w nocy z 21 na 22 października. I to jest pierwszy powód. Chcemy was podprowadzić pod yy, tę właśnie wielką premierę i z jednej strony jak gdyby odświeżyć wspomnienia tym, którzy cykl już znają, a z drugiej strony być może zachęcić nowych czytelników do sięgnięcia po ten cykl, a po drugie zwyczajnie to w sumie będzie ważne dla całego tego cyklu podcastowego. Ja po raz pierwszy w tym roku sięgnąłem po właśnie calutki cykl i czytam go tom po tomie, w aktualnym momencie kończę przedostatni tom i stwierdziłem, że jest to właśnie dobra okazja, by nagrać podcasty o tych moich wrażeniach teraz na bieżąco, o wrażeniach czytelnika dorosłego, bo jakby nie patrzeć jest to cykl dla dzieci i młodzieży i powiedziałem o tym właśnie Mando, który jest tutaj dzisiaj ze mną i Mando wyraził ochotę, chęć, wolę wzięcia udziału w tych nagraniach i dlatego właśnie jesteśmy teraz tutaj we dwójkę. Będziemy mogli tak sobie spojrzeć na to też właśnie pod kątem naszych wrażeń, bo ty opowiesz o bardzo świeżych wrażeniach ja się będę cofał jednak trochę lat, bo ja już kilka razy Harry Pottera czytałem, a pierwszy raz no kilka lat temu do, do tego potrzebę. Także będzie to też taka możliwość cofnięcia się i zderzenia takich dwóch, e, skonfrontowania dwóch e, rodzajów czytelnika, takiego no już jednak wieloletniego fana i świeżaka. A ile miałeś lat, gdy pierwszy raz sięgnąłeś po cykl? No ja też byłem dorosły, bo ja jestem starym człowiekiem. Ja, Harry'ego Harry Pottera <laughs> zacząłem czytać, jak w Polsce wyszedł piąty tom, czyli to był końcówka 2003 roku, początek 2004 roku, czyli... Ja miałem wtedy skończone 24 lata, więc nie byłem dzieckiem, nie byłem już też dorosłym człowiekiem, no ale było to prawie 13 lat temu. Zobaczymy, w sumie ciekawe, czy będzie nasze opinie mocno się różnić. I dzisiaj musimy jeszcze zaznaczyć, że. W związku z tym, że jest to pierwszy podcast z cyklu, nie przejdziemy od razu do powieści, a pozwolimy sobie na pewnego rodzaju wprowadzenie, wprowadzenie was ogólnie w tematykę Harry'ego Pottera, nie tylko jako książki, serii książek, ale też pewnego fenomenu popkulturowego. I też opowiemy o naszych pierwszych doświadczeniach związanych z tym cyklem, myślę, co nie? Tak jest. No więc cofnijmy się trochę w czasie, bo wszystko zaczęło się w roku 1997, kiedy to na brytyjski rynek trafiła właśnie pierwsza powieść z tego cyklu, Harry Potter i kamień filozoficzny. I bardzo szybko okazało się, że powieść osiągnęła sukces i ten sukces jednej książki dał początek właśnie światowemu fenomenowi. Czemuś, co bardzo szybko zyskało swoją własną nazwę i co określamy terminem mani. Rok później pojawiła się już kolejna powieść, potem następna, później odstępy między kolejnymi troszkę się zwiększały, bo jednak te tomy też są dosyć obszerne, one mają zawsze kilkaset stron i dość szybko okazało się, że cykl planowany jest na konkretną liczbę tomów, które to mają doprowadzić do konkretnego, zaplanowanego od dawna zakończenia. Powieści oczywiście tłumaczono na wiele języków, w tym także na polski, i W Polsce pierwszy tom ukazał się w roku 2000, trzy lata po premierze w Wielkiej Brytanii. Rok później, jesienią, w 2001 roku pojawiła się pierwsza ekranizacja, pojawił się pierwszy film na bazie pierwszego tomu. I właśnie w Polsce ta ekranizacja ukazała się zaraz praktycznie po premierze światowej w styczniu 2002. I co ciekawe, Polacy też wyczuli, że mamy do czynienia z czymś niesamowitym, że tutaj, że tutaj dzieją się jakieś czary, że dzieje się jakaś magia. Bo Polsat pod koniec 2001 roku, po światowej premierze filmu, ale jeszcze przed tą premierą polską, zaplanował teleturniej z wiedzy o Harrym Potterze najpierw tylko książkowym, później chyba też filmowym. Teleturniej nosił tytuł Zamek Czarodziejów, prowadziła go Edyta Jungowska. W każdym odcinku brała udział jakaś ogromna liczba dzieciaków. Wszystko kręcono w ogóle w świetnej scenerii na zamku w kurniku pod Poznaniem i nie pamiętam oczywiście jakichś detali, ale wiem, że na pewno były pytania po prostu z wiedzy o uniwersum książkowym i filmowym, ale były też jakieś inne konkurencje, jakieś wykrzykiwanie czarów, tego typu rzeczy. To oglądałeś to w ogóle? Nie, nie, ale ja tak jak ci mówię, ja, ja pamiętam ten czas, jak Harry Potter y, został wydany i jakim to się zrobiło fenomenem, ale tak jak mówię, no ja się tym zainteresowałem dopiero przy piątym tomie, ale to dlatego, że patrz, te pierwsze cztery tomy w Polsce zostały wydane bardzo szybko. Mhm. W, oryginalnie w Wielkiej Brytanii y, Pierwszy tom był w 1997, czwarty w 2000, czyli też w zasadzie, no minęły trzy lata, dość szybko te tomy były wydane, a że my zaczęliśmy od 2000, to w zasadzie e, rok 2000 i 2001 zostały wydane cztery tomy, to się wtedy trochę jednak kojarzyło z literaturą dla dzieci, przynajmniej ja tak to wtedy odbierałem, a ja w tym wieku... Jak miałem 21 lat, to ja trochę też inaczej podchodziłem do popkultury ogólnie niż teraz, bo teraz, wiesz, ja chłonę jak gąbka. Nie ma czegoś takiego, że to jest dla dzieci, a to jest w ogóle głupie i jesteś za stary, czy coś. Teraz to na odwrót, jak młodzieżówka, no, to ty chętnie. No, no, komiksiki tutaj młodzieżówki, a w tamtym wieku nie. To był taki wiek, gdzie ja, wiesz, skończyłem liceum, zacząłem studia, ja siedziałem w horrorze, okej, okay, siedziałem w czymś takim, ale no nie bardzo chciałem wchodzić w jakieś takie fantazy, czy jeszcze tak jak tutaj w magię i jakieś dzieciaczki uczące się się, się czarów. Ja nawet fantazę odkryłem tak naprawdę jakoś w... W dziewięćdziesiątym jakoś tak, no miałem już około 20 lat, jak przeczytałem pierwszy raz Tolkiena, w ogóle odkryłem to wtedy, także na etapie tych wy tego wychodzenia, tych pierwszych czterech tomów ja w Harry'ego w ogóle nie wchodziłem to było jakaś tam wydarzenie okej, okay, wiedziałem, że duże, ale rozgrywające się gdzieś koło mnie i kompletnie nie chciałem się w to zagłębiać wtedy. A to w sumie ciekawe, bo ja wtedy też akurat jakoś szczególnie znaczy o samych książkach wiele nie wiedziałem, ale właśnie to, że Polsat tak epatował tym Harrym Potterem, Jeszcze premiera pierwszego odcinka odbyła się 26 grudnia 2001, czyli w drugi dzień świąt. Wszystkie dzieciaki przed telewizorami, jeszcze wtedy 2001 rok, 15 lat temu nie było tak powszechnego, szybkiego internetu, tak? Komputery też były dość mocno ograniczone w porównaniu z dzisiejszymi możliwościami, więc siedziało się przed tym telewizorem i ja pamiętam, że ja nie wiedziałem w ogóle, praktycznie niczego na temat Harry'ego Pottera. Wiedziałem, no, że właśnie już są jakieś tam książki, bo miałem znajomą, która bardzo dużo czytała i ona mi opowiadała o tym, co tam na bieżąco czyta. Wiedziałem, że są jakieś książki o jakichś tam młodych czarodziejach, ale tak naprawdę oglądałem to jako widz zupełnie z zewnątrz i jakoś pomimo tego bawiłem się doskonale i czułem, że ten Potter jest obecny w telewizji bardzo mocno. Dwa tygodnie po premierze tego odcinka doszło do premiery pierwszego filmu. No to też od razu plakaty yy, wszędzie się pojawiały. Ja jeszcze w Wtedy zbierałem plakaty filmowe, zbierałem ulotki z kina, więc też chcąc, nie chcąc wiedziałem, że to istnieje, że to jest modne. I ogólnie z mojego ówczesnego punktu widzenia cała Polska żyła Harrym Potterem, Zwłaszcza, że jak to na pewno ci nie umknęło, Potter zagościł niejako w życiu codziennym. Bo właśnie mamy tak, z jednej strony tę wielką franczyzę i to nie tylko książki, bo mamy siedem książek w głównym cyklu, do tego trzy związane ze światem, ale nie będące fabularnym przedłużeniem cyklu, tylko jakimiś tam dodatkami. Do tego dochodzi osiem ekranizacji książek. Ostatni tom został zekranizowany w dwóch częściach. Do tego dochodzi osiem ekranizacji tych ekranizacji, czyli gier na podstawie filmów. Do tego dwie gry na podstawie uniwersum Harry'ego Pottera w cyklu Lego. Mamy też kilka innych gier. Do tego wyszła taka ciekawostka Wonderbook, czyli taka księga zaklęć w postaci gadżetu, rekwizytu, przeniesienie księgi zaklęć ze świata przedstawionego książki do rzeczywistości jako gadżet do konsoli, który pozwala no, grać taki specjalny kontroler. Wiecie, teraz to pewnie działa bardzo topornie i też to było wielkie, pamiętam, ale gdy pierwszy raz zobaczyłem to w jakimś supermarkecie podłączone do konsoli czy komputera chyba konsoli, wiecie podchodzę księga zaklęć i, i, i to jakoś wpływa na to, co się dzieje w grze, no to, to było epickie, to było niesamowite wtedy, ale oprócz tego wszystkiego jeszcze była ogromna merczandyza. I oczywiście figurki, jakieś tam przebrania, kostiumy czarodziejów, koszulki, wisiorki, zabawki, naklejki, kolorowanki, malowanki, jakieś mniejsze książeczki, tego były dziesiątki, setki, jak nie tysiące, ale to, co najbardziej było fascynujące dla mnie, to słodycze. Ty jadłeś te słodycze związane z Potterem? A ja słodyczy w ogóle nie pamiętam. Jak mi dałeś notatki, to ja nie wiedziałem, o czym ty tutaj piszesz słodycze o Harrym Potterze. W świecie przedstawionym, jeżeli ktoś właśnie nie kojarzy, istnieją bardzo specyficzne słodycze o konkretnych nazwach, właściwościach i tak dalej. I te słodycze ktoś zaczął produkować w realnym świecie. I wydaje mi się, że masa osób nawet mogła nie wiedzieć, o co chodzi z Harrym Potterem, ale widziała w sklepach właśnie czekoladowe żaby, czy no chyba przede wszystkim fasolki wszystkich smaków. I co i one faktycznie były wszystkich smaków? Tak, fasolki wszystkich smaków, jak wskazuje nazwa, to są malutkie cukierki w kształcie fasolek, które mają bardzo zróżnicowane, dziwne i często nie szczególnie przyjemne smaki. Mamy fasolki o smaku, nie wiem, trawy, pasty do zębów, mydła, szamponu, jajek, yy piachu, żwiru, muchu i różnych tam innych rzeczy. I takie właśnie małe cukiereczki, które często nie smakowały najlepiej, były sprzedawane normalnie w marketach. I jeszcze dzisiaj to się może wydawać takie w miarę normalne, bo dzisiaj jest masa podróbek tego typu produktu. Nawet to jest modne, mam wrażenie. Ostatnio na YouTubie ludzie robią challenge y i wpychają sobie masę tych niedobrych cukierków do łz i potem nawet czasami wymiotują na antenie i ha, ha, ha, super, tak. YouTube, Anno Domini 2016, ale wstrachując od tego. Dzisiaj ogólnie mamy dużo takich dziwnych produktów spożywczych. Ja wczoraj jadłem tiktaki o smaku popcornu. No i wiecie, wkładam do ust tiktaka i czuję popcorn. No to też nie jest normalne. Nie wiem, piłem herbatę o smaku tofu, ostatnio, jadłem batona o smaku zielonej herbaty. Takie czasy. Ale kiedyś, te 15 lat temu, wiecie, bierzecie cukierka i czujecie smak pasty do zębów, trawy, piachu, czegoś tam. No, no to, to było niesamowite po prostu dla mnie. To było wow. Ale to, co było zabawne, to to, że właśnie na przykład u mnie w domu moi rodzice przez długi czas nie wiedzieli, o co z Harrym Potterem. Ja bym się nie zdziwił, gdyby oni, patrząc na te opakowania tych słodyczy myśleli, że, nie wiem, Harry Potter to jest firma produkująca słodycze na przykład. Bo są, nie wiem, czekoladowe żaby, Harry Potter, tak? Jakieś dziwne cukierki, Harry Potter, coś tam jeszcze, Harry Potter. Ja ci powiem, że ja tego w ogóle nie pamiętam. Pamiętam całą histerię. Pamiętam, że tych książeczek, tego wszystkiego było mnóstwo. To mi się strasznie kojarzy właśnie z początkiem moich studiów w Toruniu. Wtedy też mniej więcej w tym okresie Władca Pierścieni wchodził do kin i, i Tolkien był. No, całe wystawy księgarskie były tym zawalone. I tak samo z Harry Potterem było mniej więcej. Tylko, że ja tą całą otoczką Harego się nigdy jakoś aż tak nie interesowałem. Nawet w tej chwili, pomimo, że jestem naprawdę sporym fanem e, książkowego cyklu, to nie kupuję tych książeczek jakichś pobocznych z jakich nie mam baśni Barta Bidla, chociaż to teoretycznie taka dosyć ważna książeczka i teraz osiąga astronomiczne ceny na, na rynku wtórnym. Nie kupowałem żadnych takich książek około okołopoterowych, także... Cała euforia, to całe szaleństwo mi ominęło. No w sumie żałuję, że o fasolkach, że nie ma ich teraz, bo to, że wtedy nie wiedziałem, no to i tak bym wtedy ich nie kupił. Wydaje mi się, Mando, że są, bo ja, co mnie bardzo zaskoczyło, w czerwcu tego roku, czy pod koniec maja? Nie, chyba na początku czerwca tego roku, spotkałem się z panią doktor, która wykładała literaturę popularną na uniwersytecie w tym roku i poczęstowała mnie i właśnie kilka innych osób fasolkami. Wszystkich smaków i sobie podgrać moją minę wtedy. To już w ogóle było niesamowite. I powróciłem te wspomnienia. I ja też dostałem jakieś takie dziwaczne, obrzydliwe były te pasolki swoją, drogą miałem pecha strasznego. No ale, ale co, zjadłem i. W sumie to, no fajne przeżycie. Więc myślę, że jeszcze gdzieś je można dostać. I nawet nie wiem, czy opakowanie nie miało polskich napisów, więc możliwe, że jeszcze ktoś się je dystrybuuje. Może że miały, pomy. wiesz, 13 lat, nie? To, co to za różnica? <śmiech> <śmiech> I dlatego były niedobrze. O, no, może trafiłeś na czekoladowy przeterminowany. <śmiech> Więc tak, więc widzicie, mamy wpływ właśnie na pop ogromny wpływ na popkulturę. Słodycze z książki pojawiają się w rzeczywistości. Księga Magii pojawia się jako gadżet yy, do konsoli. Dzieje się naprawdę wiele wokół Potera i cała marka Harry'ego Pottera jest warta aktualnie 15 miliardów dolarów. 15 miliardów dolarów, kwota niewyobrażalna, nie? ale aby, abyście sobie unaocznili ile to jest 15 miliardów dolarów, to wam powiem, że pod koniec roku 2015 cały YouTube ze wszystkimi reklamami Wewo i całą resztą tego co się tam dzieje był wart 70 miliardów dolarów, czyli Harry Potter jest wart 4, no niecałe 5 razy mniej od całego YouTube'a. I idąc dalej, cały Apple, tak, czyli ta największa, najdroższa marka, spółka na świecie jest wart 170 miliardów dolarów. Czyli cały Apple jest wart 12 razy więcej niż cały Harry Potter. To jest niesamowite przecież. No, w ogóle no. wow. No ale same książki tutaj, same książki masz przetłumaczone na 80 języków, jeżeli się nie mylę w tym momencie. W każdym z tych języków, no w większości jest kilka wydań różnych wydań, to daje nam, wiesz, nie wiem, setki edycji. Ale YouTube też jest na całym świecie, nie? Apple też jest na całym świecie praktycznie, dlatego i, i po prostu jak sobie myślę o tych właśnie technologiach, w które idą ogromne pieniądze i o takim Harrym Potterze, to dla mnie to jest no niewyobrażalne, no. Niesamowite, no. I w sumie to piękne, że rzecz po prostu związana jakoś z kulturą, jakiś tekst kultury może osiągnąć taki sukces. No ale jakie to nakłady miało, nie? Ja, wiesz, ja, ja mówię tylko o samych książkach, a tutaj mam, mówimy o całym, całym zjawisku z, zwanym Harry No, tak, Poterem, tak, tak, no. Tak, tak. Ale same książki, jakie miały nakłady, przecież Harry Potter, ja nie wiem, czy cokolwiek innego w Polsce do tej pory, chyba nic nie miało nocnych premier yy, w księgarniach. Nocne premiery książek, na które waliły tłumy dzieci, nastolatków, do Rosłych. Ja nie, nie, nie przypominam sobie, czy to zostało powtórzone kiedykolwiek przez jakikolwiek tytuł, a ja byłem na jednej premierze nocnej i po prostu to były stosy książek w takim jednym empiku. A tych empików masz w Polsce mnóstwo, a na całym świecie takich księgarni, no gigantyczne liczby. I to były po prostu stosy książek i te stosy książek były wyprzedawane. To naprawdę, nawet w tej skali mikro, patrząc na taką polskę, Harry Potter to był fenomen Literacki, nieporównywalne chyba do niczego, nakłady takiego jednego, pojedynczego tomu to były astronomiczne nakłady w porównaniu do, do wszelkich innych, nawet szalenie popularnych pisarzy. Mm -hmm, tak, to jest racja. Ja nawet sobie właśnie uświadomiłem, że przecież też powiedziałem, że premiera teraz z tej ósmej książki będzie miała miejsce w nocy. Tak, bo też będzie noc. na Będzie to znowu. powtórzone, co się robiło w tamtych czasach. To był naprawdę szał, fajna zabawa dla dzieci. Ja byłem na jednej, niestety akurat na tej, co byłem, była wprowadzona żałoba narodowa. No okej, okay, no mieliśmy pewną tragedię, z tym, że może nie wszyscy to pamiętają w tamtych czasach, żałoby narodowe były wprowadzane średnio chyba raz co dwa miesiące. No i to była jedna z, z takich e, żałob narodowych. Ja absolutnie nie umniejszam tragedii tych ludzi, którzy wtedy zginęli, ale no została bardzo mocno ograniczona ta premiera. Nie można było robić żadnych zabaw na, na świeżym powietrzu. Wszystko ograniczone tylko do wnętrz księgarni. Także byłem tylko na takiej premierze, a i tak było hucznie, było widowiskowo i było dużo tego. Przecież do dzisiaj są organizowane urodziny Harry'ego Pottera. Ostatnio mieliśmy hucznie obchodzone urodziny Harry'ego Pottera i to były no nie, nie, nie na skalę całego kraju, ale w, tam nie wiem, w Warszawie, w, w Empiku, którymś to była huczna impreza, na którą nadal waliły tłumy. Tak, więc widzicie sukces finansowy, komercyjny, kulturowy i literacki, bo właśnie te powieści też zostały całkiem ciepło przyjęte przez krytyków, jako właśnie dobra literatura dla dzieci i młodzieży, też szybko trafiły na listy lektur szkolnych i tak dalej. Ale oczywiście pojawiły się też głosy krytyki i tutaj yy, niestety też w tę krytykę zaangażowały się różne środowiska religijne. Całe chrześcijaństwo, ale także środowiska muzułmańskie zaczęły się oburzać na Harry'ego Pottera, pojawiały się zarzuty, że książki właśnie promują magię, no bo opowiadają o młodych czarodziejach, a co za tym idzie okultyzm, a co za tym idzie satanizm i neopogaństwo. Pojawiały się też głosy, że przez lekturę Pottera dzieci i młodzież mogą przejść na neopogaństwo, że książka odciąga od Boga, sprowadza na swą drogę i tak dalej. No i umówmy się, ja rozumiem, że jest masa ludzi głupich na świecie, niewykształconych, bezrefleksyjnych, ale naprawdę nie wierzę, że ktokolwiek w czasie lektury Harry'ego Pottera stwierdził, odrzucam chrześcijaństwo, czy nie wiem, odrzucam islam i przechodzę na neopoganizm. No, no sorry, ale to, to była straszna bzdura. I też część osób starała się krytykować książkę, tak trochę abstrahując od religii. I twierdzono, że Potter promuje zażywanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, bo przecież bohaterowie w powieściach przyjmują na przykład eliksir. A przyjmowanie eliksirów to jest propagowanie przyjmowania narkotyków, substancji psychoaktywnych i tak dalej. No ogólnie to, to, to było dziwne, że właśnie ludzie tak walczą z powieścią, która jednak w gruncie rzeczy promuje pozytywne wartości. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Nawet wysyłano potem prośby do kin, by zaniechano dystrybucji. Na szczęście ludzie jednak byli asertywni. Ta krytyka jakoś przeszła bokiem i chyba wyszła nosem też wszystkim, bo tak naprawdę tylko media się nakręcały bardziej na Harry Pottera przez to. I dzięki temu Mam wrażenie, że na jeszcze większą skalę rozwinął się ten fenomen popkulturowy. A tutaj też chodziło, przy tej całej krytyce też chodziło właśnie o fenomen, bo Kościół chyba też nie popiera czegoś takiego, żeby aż tak fanatycznie oddawać się jakiemuś fikcyjnemu idolowi. Wiesz, z tego co pamiętam, to też na tym była skupiona krytyka, oprócz tego wszystkiego, co powiedziałeś, że my powinniśmy, wiesz, wielbić Boga, a nie wielbić na przykład Harry'ego Pottera. Nie? Tak, tylko że jednak, no myślę, że wielbienie postaci literackiej, komiksowej czy filmowej, a wielbienie... Boga w tej czy innej postaci, to jednak są dwa zupełnie różne zjawiska, więc tak No to czy siak... i, to, to ja to wiem, ty to wiesz, nie? To w ogóle było dziwne nawet dla mnie, jako dla dziecka, bo ja na tyle, na ile znałem tego po z drugiej ręki, bo ja filmów też nie oglądałem celowo. Książkę początkowo po nie nie sięgałem, po prostu jakoś mnie nie ciągnęło, ale potem właśnie przez tę znajomą przede wszystkim, która dużo czytała, jakoś tak stwierdziłem, że ok, sięgnę po to, ale nie wyszło, bo się okazało, że te pierwsze dwa, trzy tomy bardzo szybko znikały z bibliotek. Właśnie na etapie drugiego tomu pierwszego już nigdzie nie było. Na etapie drugiego, trzeciego tomu drugi już znikał. Na etapie czwartego to i trzeci było trudno dostać w bibliotekach, miałem wrażenie. Ale nawet wtedy, mając jakąś tylko bazową wiedzę, czułem, że to wszystko nie ma sensu. Teraz z perspektywy dorosłego czytelnika, który zna 80% cyklu, jak nie 90% już, nadal uważam, że to są straszne bzdury. I właśnie dobrze, że kultura się obroniła, tak że jednak książki się ukazały i w, do kim trafił film. Ja ci powiem, że tego też aż tak nie pamiętam, żeby te książki znikały. Ja wtedy byłem biednym studentem, ale pamiętam, że mnie z kolei jakoś namówiła w końcu siostra, bo tak jak ty miałeś koleżankę, która dużo czytała, tak ja miałem siostrę starszą o dwa lata, która dużo czytała, więc ona wtedy miała 26 lat i Harry'ego uwielbiała. I pamiętam, że nawet my na studiach jej kupiliśmy w prezencie czwarty tom, jak miał premierę. Sami go oczywiście nie przeczytaliśmy, ale jej daliśmy w prezencie. I... G właśnie gdy wychodził piąty tom, ja pamiętam, że też go kupiłem siostrze w prezencie, a sam w chwilę wcześniej pożyczyłem od niej cztery pierwsze. Te cztery pierwsze przeczytałem, o czym za chwilę ale potem tak się w to wciągnąłem, że piąty dla siebie też kupiłem, już w sztywnej oprawie moja siostra na początku zbierała w miękkiej no i chciałem mieć cztery pierwsze też i ja je kupiłem raczej bezproblemowo, ale już faktycznie chyba na rynku wtórnym, już na Allegro, przy czym nie pamiętam jak duża to była kasa, ale pamiętam, że to były pieniądze, które dostałem za jedyne opowiadanie, które wydałem w życiu w 2004 właśnie wydałem <śmiech> przyszło mi wtedy chyba, nie wiem, trzy stówy, zarobiłem czy jakoś takie, kupiłem sobie komik z za stówę no i właśnie te cztery tomy Harry Pottera w w więc to mogło kosztować do między 100 a 200 zł. Widać wtedy mogłem to lekką ręką. Przyszła kasa, więc ją wydałem na coś, co bardzo chciałem. Nie pamiętam, jak to znikało. Natomiast właśnie jak już jesteśmy przy kwestii wydań, no to tych wydań było kilka w Polsce. Było to pierwsze z okładkami dla dzieci. Ja je mam do dzisiaj i mnie się ono bardzo podoba. Potem wyszły te Książki z okładkami dla dorosłych, które ty masz. One były i w miękkiej, i w sztywnej oprawie, chociaż to wydanie w twardej oprawie mało kto widział tak naprawdę. Ja jeszcze niedawno się sprzeczałem ze znajomymi. Ale ten Black Box? Te, ty te ty twoje czarne, te czarne tak. Jeszcze, jeszcze kilka dni temu się sprzeczałem że ze znajomymi. Oni twierdzili, że to wyszło tylko w miękkiej. No, wyszło w obu edycjach. I teraz mamy, powoli wychodzą kolejne wydania. To nowe teraz z takimi paśniowymi okładkami. Ja nawet kiedyś planowałem wymienić sobie to swoje pierwsze na to nowe, jak już wyjdzie, ale ostatecznie nie. Ostatecznie mnie się bardzo to pierwsze podoba. No i wychodzi edycja ilustrowana, której ja jeszcze nie kupiłem pierwszego tomu. Ona wychodzi, będzie wychodzić tom rocznie. Ona kosztuje okładkowo ponad 50 zł na razie za tom. Ciężko powiedzieć, jak to będzie od piątego tomu, gdzie to przecież będzie gigantyczne, mhm. czy tego nie będą dzielić, bo to i większy format jest i bardzo dużo ilustracji. No ale na, w tej chwili jak się odczeka i kupi w księgarniach internetowych, to to, to wychodzi taniej, no tom na rok. Kiedyś, rok temu wydawało mi się to absurdalne. Minął rok, ja jeszcze nie kupiłem pierwszego tomu, także powoli coraz mniej absurdalne mi się wydaje. Na pewno kupię. To mnie wyniesie kupę kasy, ale będę kupował to wydanie. I co najważniejsze, jest też wydanie audio, a mówię najważniejsze, bo my obaj wydanie audio na pewno z nim się zapoznaliśmy. No ty w tej chwili chyba słuchasz w audiobookach, kończysz. Tak, tak, tak. Ja natomiast za pierwszym razem czytałem w papierze, za drugim chyba też, ale potem odkryłem audiobooki się w nich zakochałem. Uważam, że to jest jeden z najlepszych audiobooków takich e, niesłuchowisk. E, normalnych książek audio czytanych. Pan Piotr Franceski czyta to doskonale, chociaż tam są błędy, bo na przykład e, wymowę wielu imion ona się zmienia z tomu na tom. On w jednym tomie czyta Lupin, w innym Lapin, jeszcze gdzieś tam w innym lipę się chyba pojawia. Ale mam wrażenie, bo jak ja teraz jestem na bieżąco, to ja e, tam w pojedynczych miejscach wyłapałem. Takie rzeczy i gdy zmienia się, bo na jeden z audiobooków pojawił się w interpretacji Wiktora Zborowskiego, to wtedy się mocno zmienia wymowa, ale u Frączewskiego to jest w miarę stałe. Ja nie słyszę teraz No, mnie się wydawało, że słyszałem, a ust... słuchałem chyba dwa razy w audiobookach, ale to nie jest coś, co, wiesz, w tym momencie te, te wydania audio są dla mnie tak świetne, że za każdym razem, jak będę wracał do tej książki, to wrócę chyba w takiej formie, bo, no, bo po prostu tego się, się słucha doskonale. Piotr Frączewski czyta doskonale. Właśnie czwarty tom jest czytany przez Wiktora Zborowskiego. On też ma świetny głos, ale to mocno odstaje od tych sześciu i ja pamiętam, byłem wkurzony za pierwszym razem, jak się okazało, że ktoś inny czyta, bo to jest dość długa książka i no, dla mnie to był taki zgrzyt drobny, ale tak czy siak wydanie audio jest naprawdę kapitalne. Dokładnie tak. Właśnie gdy pojawiło się to pierwsze wydanie, tak jak mówię, no ja nie mogłem znaleźć tych pierwszych tomów nigdzie. Wszystkie były wypożyczone albo gdzieś ginęły albo ludzie kradli z bibliotek nawet, bo ja na przykład na osiedlu dochodziłem dosłownie co tydzień i pytałem, tak czy już wygosił ten tom, czy nie, no i w końcu Pani stwierdziła, że jeden chyba ktoś ukradł, bo coś nie zwraca a telefonów, nie odwraca i tak dalej. <śmiech> potem pojawiło się to w twardej oprawie i, wiecie, ja wtedy miałem naście lat. Ja miałem 10, 11, 12 lat. No, może potem już troszkę więcej. I pamiętam, że mi był taki pomysł, żeby sobie to kupić, i właśnie chyba nawet na Allegro czy coś, tylko że ciężko było skompletować te wszystkie dotychczasowe tomy były te w twardej oprawie potem ale one były tak absurdalnie drogie że mnie jako dzieciaka totalnie nie było stać zwłaszcza, że ja tam miałem jakieś marne kieszonkowe w tamtych czasach, więc w ogóle to była suma z kosmosu i właśnie dopiero, ja wiem, że dwa lata temu kupiłem sobie tego Black Boxa to, to wydanie dla dorosłych i ono jest super, jest wydanie w twardej oprawie z nowymi okładkami, w ciemnej kolorystyce bez opisów na okładkach bez żadnych blurbów, innych rzeczy z tyłu. Tu mamy eleganckie zdjęcie J.K. Rowling, a z przodu po prostu nową grafikę okładkową. Do tego czarny taktyrowy box i jeszcze nie wiem, czy takie było w innych książkach, ale tutaj w tym moim wydaniu na koniec jeszcze pojawia się coś w rodzaju takiego mini-leksykonu. No to było, to z było zawsze. terminami właśnie, ja nie wiedziałem, tutaj to zobaczyłem i słowo tłumacza, też w sumie to fajna rzecz, zwłaszcza jeżeli, no jak ja to czytam na bieżąco, tak no to pamiętam wszystkie określenia, tak? Wszystko jest dla mnie jasne, ale jakbym sobie robił przerwy, no to wtedy fajnie móc zajrzeć sobie na koniec i coś tam sprawdzić. I pojedyncze tomy z tego boksu kosztują właśnie też około 40 do 60 kilku złotych. To nie jest tanio, ale ja za cały bok zapłaciłem chyba 180 zł, więc opłacało no, się no. bardzo, bo to są przecież ogromne powieści. 7 książek, no 180 na 7. Tak niżej 30 zł. No właśnie, a audiobooki kosztowały 130 zł za komplet w MP3. Czyli też nie tak drogo w gruncie rzeczy pomimo wszystko. Jak, jak wychodził, jak wyszedł ten boks 7 tomów w MP3 to kosztowało około 200, bo ja chciałem go kupić, pamiętam byłem po świętach, miałem trochę kasy, już nawet byłem w Empiku, ale stwierdziłem, że bez przesady. A wcześniej one były droższe, bo wcześniej one nie wychodziły w MP3, tylko w audio i miały po kilka płyt uh -huh. i to były takie większe książki, które w Empikach były strasznie pogniecione, po zafoliowaniu one już się gniotły i one kosztowały ze 40 czy 50 chyba za ton wtedy, także premierowo to bez sensu było kupować w audiobookach, szczególnie, że na przykład siódmy tom już wyszedł w MP3 i w małym formacie, więc to kompletnie do siebie nie pasowało. Nie? No i kochani, tak patrzymy w tym momencie na wyświetlacze naszych dyktafonów, programów do nagrywania i okazuje się, że <śmiech> z krótkiego wstępu wyszedł nam w sumie całkiem solidny podcast i tak nam się fajnie gada, że chyba jednak zrobimy teraz przerwę, co nie mam do i po <tak> prostu <tak> wrócimy do was jutro i jutro właśnie już przejdziemy bezpośrednio do książek i opowiemy wam o tylko o pierwszym czy o drugim też? Nie, o pierwszym. I od jutra będą krótkie podcasty. 15 mm -hmm. minut maksymalnie będziemy się streszczać. Będą to mam nadzieję, ale nam to coś nie wychodzi takie, wiecie, no yy, skondensowane podcasty, w których postaramy się nie spoilerować, ale istotne, niech będzie to już teraz zaznaczmy, że jeśli będziemy mówili o siódmym tomie, no to nie będziemy unikać spoilerów z wcześniejszych. Czyli przez niespoilerowanie rozumiemy to, że nie będziemy jakoś szalenie zdradzać yy, informacji z danego Tomu. Tak, czyli po prostu spodziewajcie się, że jeżeli słuchacie podcast, nie wiem, o trzecim tomie, to o trzecim i kolejnych nie zdradzimy wam zbyt wiele szczegółów, ale za to z pierwszego i drugiego chcąc, nie chcąc, no będziemy musieli przytoczyć kilka faktów. Bo no, inaczej nie da się tego zrobić. No dobrze to. To co to serdeczne <grym> dzięki, Mando. No, ja również dziękuję, za ten króciutki wstęp. <grym> I teraz co, musimy się. A portować? Deportować. Z czego mi się Nie wiem. Teraz? Magia, to jest magia, proszę państwa. No dobra, to, no to do usłyszenia jutro. Jutro. Cześć. Cześć. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się <głos> Hubert. A ja? <głos> My nazywamy się <głos> Nie powiedz, powiedz, po prostu nazywamy się. Ty powiedz nazywamy się, a ja się przedstawię i ty no. się przedstawisz. Nazywamy się Hubert Spandowski i Szymon Cieśliński co co Możecie kojarzyć nas. Z podcastu... Ale yy, nie, to ty teraz, nie? wiem. Może to, kurwa, raz nagramy, żeby już było przed każdym. Dobra, to mu... A myślałem, że od początku chcesz. Możecie kojarzyć nas... Nie, poczekaj. Możecie kojarzyć nas z podcastów Nekropolitan i Radio SK. A dziś no nie, bo nie wiem, bo jak teraz powiem o pierwszym tomie to będzie trzeba za każdym razem to nagrywać więc nie wiem, może yy, opowiemy wam o serii. no chcielibyśmy w ogóle to najpierw też chcielibyśmy opowiedzieć wam chcielibyśmy yy. opowie... E, Boże. opowiedzieć wam o serii książek o serii książek o poterze. Potterze Eat slugs. to co dla ja, pieprze głupoty ale premiera Polska jest jeszcze przed nami i przed wami, a dojdzie, do dwu, znowu, a dojdzie do niej w nocy z 21 na 22 listo. Kurde. A dojdzie do niej w nocy z 22... <śmiewanie> <śmiewanie> Blupersy będą pierwszy raz. Ale bo ściszyłem cię, bo bałem się, że jest za głośno i że będzie mi łapać na y, dyktafon, a po chwili jakoś, wiesz, tu grzebałem przy mikrofonie, myślałem, że może teraz cię nie słyszę, bo jest za jo. cicho i zgłupiałem. Dobre. Nic nie mówiłem. slugs. To co za pieprze głupoty. Uh. Ty, czy ty ziewasz, czy mnie trolujesz? Czy... Ja nie ziewam, przed chwilą wiertarka była za ten... Za drzwiami A, może... Myślę, być. Że to, ty mówisz jakieś dziwne dźwięki i <śmiech> mnie tylko, bo, takie, że. że... <śmiech> no mów, że to... I stwierdziłem, że to będzie dobry moment. Eat slugs! To co... La, pieprze głupoty. <śmiech> I dość szybko było wiadomo, że cykl planowany jest na konkretną ilość tomów. Tak na marginesie jeszcze ci przerwę. E, chyba się mówi konkretną liczbę tomów. Bo to nas kiedyś poprawiali na SKPL, bo A, ilość to jest do nieskończonych. To jak uhy, chcesz, to możesz tak. sobie to jeszcze raz powiedzieć, że cykl był planowany na konkretną liczbę tomów. Tak, i szybko okazało się, że cykl A, nie będziesz się poprawiał? Na... Ale ja no chciałem powtórzyć. Aha, dobra. <laughs> mów, bo mów, Co tu mów, się mów. dzisiaj dzieje? Mów. I dość szybko... <laughs> Ej, slugs! To co dla la, pieprze głupoty. Co robisz teraz? Mhm. Wziąłem <grym> ty do ust. I... <grym> Akurat przestałeś mówić i wiesz, nie. To o przechodzimy Boże. do tego. <grym> nie, nie, nie. Jeszcze. Jeszcze jedna rzecz. Eight slugs! To co dla la, pieprze głupoty. <grym> Dobra Mando, to my robimy tutaj po prostu stop i mówimy dobra, tak się rozgadaliśmy, że dzisiaj skończymy a jutro wrócimy z pierwszym tomem Że to będzie tomem, zerówka czy... taka. No. To może jeszcze, to może gdzieś bo ty na początek, co ty mówiłeś na początku że zaczynamy, mówiłeś coś, że będziemy omawiać dzisiaj pierwszy tom, czy nie mówiłeś o tym No mówiłem że. A pamiętasz, znaczy, co mówiłeś wiem, dokładnie? Chyba. To może powiedz jeszcze raz takie, że dzisiaj Mamy dla was tylko wstępniak, a od Następnego dnia zaczniemy Albo powiedzmy po prostu szczerze, tak? Wiecie co? Tak nam się fajnie gadało I tak się rozgadaliśmy, że jednak No dobra, no dobra It's slugs. To co, dla pieprze głupoty Dobra, to wyłączam i włączam Tylko już Tylko znów będziemy mówić wstęp